opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka. Witam gorąco w podcaście o piwie za mikrofonem jak zawsze bania. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją sagi o browarze jabłonowo. Drugi odcinek z tej serii, czyli Belfast. Długo, naprawdę długo się zastanawiałem, czy przypadkiem Belfasta nie dać jako jubileuszowy 50. odcinek podcastu, bo przecież od tego piwa zaczynałem przygodę z podcastingiem. Byłoby to pewne zamknięcie, taka klamra kompozycyjna dla podcastu, ale stwierdziłem, że jednak lepiej coś innego wybrać na odcinek 50, a Belfasta zostawić sobie na później. Ten dzisiejszy Belfast to nie jest to samo, co Belfast sprzed kilku lat. No, zaczynałem puszkową wersję mocniejszą. Dzisiejszy Belfast ma mniej alkoholu, ma 6,5%. Jest dostępny w butelce, chociaż tamten wtedy też był butelkowy i ten nowy też jest puszkowy. Czyli tutaj się nic nie zmieniło, ale poza recepturą Belfasta, który... Podobno wrócił do pierwotnej wersji, bo tak naprawdę to jest trzecia wersja Belfasta, no i ta trzecia jest najbardziej zbliżona do pierwszej. Poza zmianą receptury zmieniła się także szata graficzna tego piwa, która według mnie jest rewelacyjna. No i to piwo fajnie pasuje do piwa na miodzie gryczanym. Oczywiście nie ma tu jakichś wspólnych motywów, jednak uważam, że te etykiety są tak samo gustowne, jak w piwie na miodzie gryczanym. Ale jaka jest przewaga Belfasta? Ma on dedykowany, bardzo ładny kapsel. Tego brakowało mi w piwie na miodzie gryczanym. Na szczęście w Belfaście jest lepiej. Piwo jest w półlitrowej butelce z brązowego szkła. Takiej samej, jak w piwie na miodzie gryczanym. Etykiety są kremowe, z czarnym napisem Belfast oraz z czerwonym dopiskiem Irish Style. Jest czterolistna zielona koniczyna, ewidentnie kojarząca się z Irlandią. Chociaż z tego co mi się wydaje, to symbolem Irlandii jest trójlistna koniczyna, no ale mniejsza Oto Piwo znowu jest nazwane jako Strong Irish Stout. E, piwo jest pasteryzowane. Kapsel przedstawia napis Belfast również z dopiskiem Irish Style oraz ze wspomnianą koniczyną. Patrząc na tylną etykietę, możemy przeczytać ciekawą informację. Specjalnie dla Was zdecydowaliśmy się powrócić do pierwotnej receptury Belfasta, opartej o kilka gatunków słodu i chmielu, z dodatkiem karmelu i ziół. Ten wyjątkowy smak zapewni niezapomniane wrażenia dla najbardziej wymagających koneserów. Piwo jest wyprodukowane ze sodów jęczmiennych, mielu drożdży prowarniczych. Składniki dodatkowe to jest karmel, witamina C. Nie ma nic wspomnianego o ziołach. Być może aromat ziół, jaki ponoć się w tym piwie znajduje, wynika z użytych drożdży. Piwo jest ważne do 11 października 2011 roku. Piwo wizualnie naprawdę prezentuje się wdzięcznie. Kosztowało około 5 zł. Kupiłem je w Tesco. Jest naprawdę nieźle dostępnym piwem. Jest w Tesco, w Carrefourach, e, podejrzewam, że w no w różnych hipermarketach można je bez problemu znaleźć. W mniejszych sklepach e, również się trafia i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ta nowa wersja będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepsza od tego Belfasta z pierwszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że również moje nagrywanie będzie zdecydowanie lepsze niż tamto przy pierwszym podejściu. No, wydaje mi się, że od tamtego czasu trochę się nauczyłem. Z pewnością poprawiłem jakość. Chodzi mi tutaj o techniczne aspekty dźwięku. Wydaje mi się też, że trochę poprawiłem dykcję. Całą taką merytoryczną zawartość podcastu oraz mam pewien, chociaż mnie się tak przynajmniej wydaje, że mam pewien pomysł na to nagrywanie. Wtedy tego pomysłu nie miałem, miałem tylko zapał. No, dzisiaj wydaje mi się, że już jest trochę lepiej niż było wtedy. Nie mam specjalnej szklanki do Stouta. Kiedyś miałem szklankę Guinnessa, ale oddałem ją pewnemu słuchaczowi, który wygrał konkurs w, w Polskim Radiu Szczecin. No, mam nadzieję, że mu dobrze służy. Ja dzisiaj się posłużę. Kuflem, który do picia stałtów się nie nadaje, jednak jego bardzo, bardzo lubię. I właśnie dlatego z tego kufla dzisiaj będę spożywać Belfasta. No to otwierajmy. Piwo groźnie zasyczało przy otwieraniu. Cała szyjka wypełniła się pianą, jednak na szczęście na szczęście nic nie uciekło. Więc mogę sobie teraz spokojnie przelewać piwo do kufla. Piwo już mam wlane do kufla. Ciężko było je spienić, musiałem z dosyć dużej wysokości lać piwo. No i piana, która powstała również bardzo szybko opadła. No niestety. Piana to słaby element tego piwa. Wydaje mi się, że w tej starszej wersji piana była lepsza, była ciemniejsza, Ta jest taka jasno beżowa, no właściwie już jej nie mam. Piwo wygląda interesująco, sprawia wrażenie takiego brązowo-czarnego, jednak jeżeli weźmiemy, spojrzymy pod światło na to piwo, no to wtedy ma bardzo, ale to bardzo piękny, rubinowy, ciemnowiśniowy kolor. Dla mnie jest kolor rewelacyjny. Wąchając to piło możemy wyczuć zdecydowany, mocny zapach karmelu. Również lekki kawowy aromat oraz aromat alkoholowy. Jednak ten zapach alkoholowy nie jest tak mocny jak w tym starym Belfaście i to jest bardzo dobrze, to jest zaleta, ponieważ tamten nie był zbyt przyjemnym zapachem. Nowa wersja, pomimo tego, że w zapachu zawiera alkohol, to wydaje mi się, że ten zapach jest całkiem aromatyczny, taki przyjemny. Jest to mocne piwo, nie ukrywajmy, ale pachnie przyjemnie. Nie wiem czy jest to złudzenie, czy naprawdę tak jest, ale wydaje mi się, że piwo tak minimalnie, naprawdę minimalnie pachnie takimi wiśniami, takim zapachem, szery, no dla mnie świetna sprawa. Idealnie to do tego piwa pasuje, jednak być może jest to jakaś wada mojego nosa i tak naprawdę tego zapachu tutaj nie ma. Ale jeżeli jest, no to super. Po pierwszym łyku tego piwa mogę stwierdzić jedynie tyle, że jest znacznie lepiej niż w tym starym, mocno alkoholowym Belfaście. Jest co prawda też mocne, nie aż tak mocne jak kiedyś, jednak czuć w smaku ten alkohol czuć go zdecydowanie mocno w żołądku. Rozgrzewa piwo naprawdę błyskawicznie. Oprócz tego jest fajnie karmelowe w swoim smaku. Ten karmel nie jest zbytnio słodki, przez co mnie odpowiada. Według mnie to piwo jest jakimś ciemnym, mocnym piwem. Coś pomiędzy porterem, darklagerem. Ciężko to zdefiniować mi jest nawet. Ja bym w sumie Belfasta nie przypisał do żadnego gatunku, przynajmniej z tych gatunków, które ja znam, to wydaje mi się, że do żadnego nie przynależy. Taka bezgatunkowość Belfasta jest jego zaletą. Piwo jest całkiem dobre, choć wydaje mi się, że nie warte swojej ceny. Przy piwie na miodzie kryczanym, które było rewelacyjne, było dla mnie w ogóle olśnieniem jakimś, to tutaj browaria jabłonowo przy Belfaście wypada trochę gorzej, no ale na pewno lepiej niż przy tej wcześniejszej wersji tego piwa. Nie jest źle. Piwo jest dobre, ale piwo nie jest świetne. Piwo o takiej mocy, jak dla mnie nadaje się tylko i wyłącznie na wieczorne posiedzenia. Z pewnością w dzień tego piwa nie warto ruszać, ponieważ jest do tego za mocne. No Belfast nie nada się do popijania obiadu do deseru. Być może jednak. Jednak e, wtedy wydaje mi się, że powinien być to w mniejszej pojemności Belfast, no a takich niestety nie ma. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby piwo było sprzedawane w butelce 0,33. Jest całkiem intensywne w smaku. Jest na pewno intensywne pod względem zawartości alkoholu i ta pojemność 0,33 byłaby dla tego piwa odpowiednia. To jest taki ciężki, zalegający napój. Całe szczęście, że nie jest słodki. Słodkość tego piwa by popsuła wszystko tutaj. Belfast nie jest słodki, ale nie jest też wytrawny. Jest taki pod względem słodkości dobrze zbalansowany. No jednak czegoś mi tutaj w tym piwie brakuje. Jest mocne, ale wydaje mi się, że jest takie niezbyt pełne. Nie, nie wiem jaki ekstrakt ma ten Belfast, jednak wydaje mi się, że jest on troszkę za niski. Piwo mogłoby być trochę gęściejsze, mogłoby być takie bardziej treściwe, wtedy by było na pewno znacznie lepiej. A tak to to jest piwo, które można spróbować, jest całkiem niezłe, ale no nic specjalnego niestety. Z czasem jak piwo się coraz bardziej ogrzewa, to taka czekoladowa nuta zaczyna się uaktywniać. I tutaj piwo zyskuje naprawdę, robi się pełniejsze w smaku, robi się lepsze. Jednak niestety ogrzanie piwa wiąże się z pewnym minusem, a jest to oczywiście smak alkoholu, który staje się również coraz bardziej wyraźny. No, coś za coś, te plusy wynikające z czekoladowego smaku są, są jednak mocniejsze niż minusy wynikające ze smaku alkoholowego. Czyli ogólnie warto sobie trochę poczekać aż się piwo ogrzeje, wtedy staje się lepsze. Piwo jest trochę lepiące, więc uważajcie, żeby wam się gdzieś nie rozlało. Popijając sobie to piwo możemy wyczuć jak kąciki ust zaczynają nam się sklejać ze sobą. Również jak dotkniemy kufla to jest on taki lepki, dlatego warto uważać, żeby przypadkiem gdzieś piwem nie nachlapać. Na początku nagrywania wysycenie tego piwa było takie średnio wysokie. Teraz jest średnio niskiem i wydaje mi się, że to niższe wysycenie jest lepsze. No jakoś mi tak wyższe wysycenie do, do ciężkich, ciemnych piw nie bardzo pasuje. No wolę te zdecydowanie mniej gazowane. Piwo z czasem staje się troszkę słodsze, ale tak naprawdę niewiele. Nie przeszkadza to zupełnie w jego odbiorze, a może nawet stanowi pewną zaletę, no bo smak się zmienia. Jak się smak zmienia, to dobrze, bo jest co chwilę coś innego. Zastanawiam się, jakbym mógł podsumować to piwo. No i jest ciężko. Z jednej strony piwo jest poprawne, całkiem, całkiem dobre. Z drugiej strony cały czas mi po głowie krąży myśl, że to jest jednak jabłonowo. Że jak na ten browar, no to piwo jest bardzo dobre. No ale z drugiej strony, no cały czas mi gdzieś tam świta, że to nie jest stał, tak, jak napisano na butelce, że piwo jest przyciężkawe, no, że piłem lepsze piwa w swoim życiu, no i znowu, że to jednak jest jabonowo, że to należy uwzględnić, bo, bo browar no raczej należy do tych słabych, a Belfast wyróżnia się na tle produktów tego browaru. No i mam dylemat, jak ocenić to piwo, o ile w przypadku piwa na miodzie gryczanym, dylematu. Nie miałem, byłem pewien, że piwo jest super. No to tutaj z Belfastem jest tak pół na pół. Jest dobre, ale nie jest super, no. Jak, ja, jak na Jabłonowo jest super, ale z drugiej strony no jest zaledwie poprawne i, i wydaje mi się, że 6,5 punkta dla Jabłonowa się tutaj należy. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast, który może do zbytu danych nie należał, ale mam nadzieję, że na następny raz już mi się uda poprawić. Dziękuję, że słuchaliście dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień w kolejną sobotę. Jak zawsze opowiadam dla Was Bania. Trzymajcie się, na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com Popiwie brzuch rośnie.